Boże, razwe kiedy czytamy Ewangelię, wydaje się, że wiadomości na temat małżeństwa, na temat miłości Józefa i Maryi są tak bardzo słone, że nic tam nie jest na ten temat napisane. Byli małżeństwem, Jezus się narodził sami to w zasadzie wszystko. Ale kiedy czytamy się bardziej uważnie, możemy zauważyć, że jest tam wbrew pozorów, bardzo dużo napisane o tych związków Maryi, Józefa i Poddaniu. O ich miłości, o ich wzajemnym szacunku. Proszę zwrócić uwagę, że Józef jest męczennikiem, choć bez przelania krwi. Dlaczego tak mówię? Otóż, kiedy Maryja wraca od Elżbiety, Józef, jej narzeczony, zauważa, że jego wybranka spodziewa się dziecka. Józef wie dwie rzeczy. Maryja jest w ciąży i drugą rzecz, to nie jest jego dziecko. Kochani, wniosek jest jeden: zdradziła. No, no co to myśleć? No zdradziła. Ale sytuacja jest tragiczna, bo ówczesne prawo żydowskie przewidywało, że za zdradę narzeczeńską jest kara śmierci. Wyglądało to tak, że cała wioska schodziła się do domu tej niewiernej, narzeczonej. Ona stawała w progu i wszyscy rzucali kamieniami, a przesunęła się martwa, a pierwszy kamieniem rzucał narzeczoną. I teraz Józef w świetle prawa powinien donieść starszyźnie, że Jego narzeczona Go zdradziła i Maryja zginie. Ale co więcej, jeśli zginie Maryja, zginie Jezus. Proszę zwrócić uwagę. już jest Jezus jeszcze się nie narodził, a już grozi Mu śmierć. A już siły zła próbują wykorzystać tę sytuację, żeby Jezus się w ogóle nie narodził, zginął w łonie Maryi. Co tu robić w tej sytuacji? Ktoś powie, jak to co robić. Niech Maryja Józefowi wszystko opowie. Niech przyjdzie do Józefa, powie Józefie usiądź i wyjaśni. Był, był u mnie anioł. Ja Cię nie zdradziłam. Jestem brzemienną, ale to jest dziecko poczęte z Ducha Świętego. To będzie wielki prorok, Mesjasz, który wyzwoli naród Izraela z niewoli. Niech to wszystko wyjaśni. A Maria milczy. Maryjo, wyjaśnij mu. Przecież Ty wszystko wiesz. Maria była napełniona Duchem Świętym. Józef nie był napełniony Duchem Świętym. Maria była niepokalanie poczęta. Józef nie był niepokalanie poczętym. Maria nosiła w łonie Syna Bożego Józef nie miał w sobie Syna Bożego. Maria wie więcej o wiele. Maria jest, przerasta wiedzą i w tym momencie jest zorientowaniem w sytuacji Józefa w sposób nieskończony. Maryjo, wytłumacz mu, ile kobiet, kiedy wie coś więcej, zaczyna mężowi tłumaczyć, wyjaśniać. Pięć minut, piętnaście, godzin, Pół roku wyjaśnia, żona. tłumaczy, jak żyć, jak pracować, jak wychowywać synów, jaki Ty jesteś. Maryjo, dlaczego Ty nie wyjaśniasz? Bo Maryja wie jedno, że mężczyzna ma swoją misję i wtrącać mu się w nią nie wolno. I jak Maryja się broni? Maryja się broni skutecznie, drodzy Państwo. Tak skutecznie, że Józef nie może uwierzyć w jej grzech. Józef jest rozdarki. Czym się Maryja broni? Swoim pięknem. Bo Józef patrzy na tą swoją narzeczoną, brzemienną i mówi tak. Jeśli ona by mnie zdradziła, jeśli ona by zgrzeszyła to by nie miała takiej pięknej twarzy, to by się do mnie nie uśmiechała, to by mi nie patrzyła w oczy. Kochani, grzesznik ma smutną twarz. Pamiętacie, co powiedział Bóg do Kaina? Kainie, dlaczego jesteś smutny? Gdybyś nie zgrzeszył, nie byłbyś smutny. My często jesteśmy smutni, zdenerwowani, grzeszczymy, krzyczymy i ktoś pyta, co tak krzyczysz? A, bo ciśnienie takie chyba. Pogoda taka straszna wyższa. Coś mnie tam boli, to się denerwuje. Bardzo często, kochani, nie pogoda, nie ciśnienie, nie że mnie coś boli. Grzech w sumieniu sprawia, że jesteśmy smutni i wściekli. Pamiętajcie, jest takie powiedzenie prawdziwe, mocno prawdziwe, ale przerażające. Dla kogoś, kto idzie do piekła, wszystko jest piekłem. Nic mu się nie podoba. Dla kogoś, kto idzie do nieba, wszystko jest niebem. Jemu się wszystko podoba. I ja z przerażeniem patrzę na ludzi, którzy na wszystko narzekają. A ten Kaczyński niedobry, a ten tu zgłupszy, a te dzieci, a ta policja, a ten ksiądz proboszcz to w ogóle nie na miejscu, a ten mój mąż to się do niczego nie nadaje, ta moja teściowa to zła. Proszę Państwa, ja znam ludzi, którzy od rana do wieczora narzekają. Na wszystko. Na wszystko. I jestem bardzo tych ludzi zaniepokojony, dokąd oni idą. Natomiast spotykałem ludzi, kochani, bardzo prostych, którzy byli rzeczywiście i często chorzy i poszkodowani przez los. Może ktoś z Państwa widział ten film taki słynny, bo to cały film trwa 2,5 godziny, nawet 2 godziny 50 minut i tam nic się nie mówi. Wielka cisza o zakonnikach, kartuzach we Francji. I na końcu jest taki trzyminutowy wywiad z niewidomym zakonnikiem, starym niewidomym zakonnikiem. I on mówi, jestem niewidomy, ale widać to dla mojego dobra. Widać Bóg mi zabrał wzrok dla mojego dobra. Ja jestem za to wdzięczny, że On mi zabrał wzrok. No to proszę Państwa, oczy wychodzą z orbit staruszek mówi, że się cieszy, że mu Bóg zabrał wzrok, bo to dla jego dobra. Jest pełen pokoju i uśmiechu. Twarz taka święta, dobra, chociaż naznaczona cierpieniem. I wrócę do historii Maryi Józefa. I Józef nie może w to uwierzyć. Jego kobieta jest piękna. Drogie Panie, Wy nie zmieniacie świata tak jak mężczyzna. Aktywnością, pracą, ciężką, wynalazkami, zmaganiem się z żywiołami świata. Wy zmieniacie świat inaczej. Przez piękno. Przez swoje kobiece piękno. I to dzisiaj świat z piękno sprostytuował, bo dzisiaj mówi, która to kobieta jest piękna? No ta piękna to jest atrakcyjna erotycznie, 20-30 lat, modelka, to jest piękna kobieta. To jest kłamstwo. Można mieć lat 80 i być piękną kobietą, bo piękno kobiety leży w oczach, w uśmiechu i w dobroci. Ile ja poznałem staruszek, pięknych kobiet, że pozwolę sobie w tym miejscu wspomnieć moją mamę. Cieszę się, ma 84 lata. Jest przepiękna. Jest tak kobieca, że to jest, proszę Państwa, bomba kobiecości. Jak do niej przychodzę, jej delikatność, subtelność, wrażliwość, pokój serca, który wnosi, jej miłość do mnie. To jest nieprawdopodobna kobiecość, chociaż ona ma 84 lata nie jest atrakcyjną babką, jak to się mówi. Drogie Panie, nie przejmować władzy nad mężem. Masz zrobić to, masz zrobić to, siada Józefie. Masz zrobić to? Nie. Ja będę tak piękna, w duszy swojej, dobra i pełna pokoju, że mój mąż nie będzie miał innego wyjścia, tylko będzie się musiał mną zająć. Ja o tym pięknym zniewolę. Nie gadaniem go zniewolę, tylko pięknem go zniewolę. Kiedyś opowiadano mi, siostry zakonne jechały na pielgrzymkę z Warszawy autokarem i w czasie podróży kierowca się źle poczuł no zrobił się blady, spoczył się coś zasłabł trochę, może coś zjadł dobrego. i zatrzymał autokar wyszedł, żeby się przewietrzyć siostry mu tam dały trochę kawy się napić on mówi, że wszystko w porządku, 15 minut postoją troszkę się i pojadą dalej i była jedna siostra zakonna, która kierowała samochodem, jeździła osobowym samochodem od lat już i siostry żartem mówią do niej siostro, siostro Ewo, siostra siada za kierownicę tego autokaru i jedziemy a ona mówi pół żartem, pół serio ja bym dała radę, pewnie bym dała radę, ale to nie moja robota. Niech On jedzie. Drogie Panie, Wy dacie radę odnowić mieszkanie, wychować synów, budzić, zarobić pieniądze. Dacie radę, tylko że to nie jest Wasza robota. To niech On robi. A ja będę tylko piękna. Nie piękna, że sobie makijaż ładny zrobię i usiądę na stołku i będę siedziała. Ja będę piękna w moich pracach domowych. Ja będę piękna w mojej czystości. Ja będę piękna w moich słowach. Piękna, czysta i dobra. Do tego jesteście powołani. I co Józef robi? Józef nie może uwierzyć, że ona zgrzeszyła. Nie może uwierzyć. Widzi, że już jest stan błogosławiony, ale ona jest dobra, piękna Maria. Co zrobi? Józef podejmuje to, że decyzję, że odda życie za Maryję. Oddali ją. Co to znaczy oddali? Zerwie zaręczyny. No ale co wtedy? Wszyscy w Nazarecie będą myśleć, że to jest jego dziecko i on ją oddali. Ktoś powiedział, a nie mógł ją przyjąć z tym dzieckiem? Nie, wtedy, wtedy prawo zabraniało przyjąć kobietę z takim dzieckiem. Dzisiaj gdyby mężczyzna wziął pannę z dzieckiem czy, czy, czy wdowę z dzieckiem, cześć mu i chwała, jakby ją pokochał, to bardzo dobrze, niech ją przyjmie z dzieckiem. Ale nie wtedy, wtedy było inne prawo. Józef to było jedyne wyjście, żeby ocalić Maryję od śmierci, zerwać zaręczyny i oddalić Maryję. Ale Józef co się, na co się decyduje? Że do końca życia będą go pokazywać palcami i mówić, o ten Józef, ten gagatek, ten dramat, zrobił kobiecie dziecko i ją wygonił z domu. I Józef się na to decyduje. Panowie, jaka to jest ofiara? On się decyduje, że odda życie za Maryję. Będzie przeklęty, wyklęty, napiętnowany. I kiedy już podejmuje decyzję, Józef podejmuje decyzję, przychodzi anioł we śnie i mówi Józefie, to nie jest grzech, to nie jest cudzołóstwo, to dziecko nie jest poczęte w grzechu. To dziecko jest poczęte w Duchu Świętym. Nie bój się przyjąć Maryi do siebie. Proszę Państwa, jeden wniosek. Pan Bóg przychodzi często z pomocą 15 minut za późno i zawsze zdąży. Pamiętajcie o tym, kochani. Choćby ci lekarz powiedział, że już masz nowotwór i że już z tego nie wyjdziesz. Poczekaj jeszcze. Choćby twoje małżeństwo się rozsypało i ktoś powiedział, że już nie ma szans, że się dogadacie. Poczekaj. Jeszcze ufaj, jeszcze się mód. Ale ktoś powie, proszę się, że nie ma sensu. Syn się wyprowadził z domu, już parę lat z nim nie mam kontaktu, nie wiem, gdzie jest. Poczekaj. Módl się. Ile ja historii słyszałem, że się po latach ludzie schodzili, że... Takie choroby usuwał Bóg swoją cudowną mocą. Pan Bóg przychodzi 15 minut za późno i zawsze zdąży. Józef przyjmuje Maryję i ona do końca życia jest mu wdzięczna za to, że on wtedy nie rzucił kamieniem, że wtedy uwierzył, że ona jest czysta i że nie popełniła grzechu. Wbrew logice, wbrew temu, co widziały jego własne oczy. My często mówimy, widzę na własne oczy. Jakże się bardzo można pomylić, dlatego Bóg mówi, nie sądźcie. Nie sądźcie, bo o pomyłkę bardzo łatwo. Jest taki jest jeden niuansik językowy, taki drobiażdżek, który pokazuje, jak Maryja kochała Józefa. Jak go za to bardzo kochała, że był dla niej dobrym mężem, że ją chronił, że ją bronił, że nie rzucił w nią kamieniem. Jest to moment, kiedy Maryja z Józefem odnajdują Chrystusa dwunastoletniego w świątyni. Trzy dni go szukali. Jakie to napięcie, drogie panie, może wam dziecko zginęło na pół godziny, to człowiek po prostu odchodzi od zmysłów. Co się stało? Gdzie? Szuka, biega. A oni trzy dni go szukali. Trzy dni. I w końcu wchodzą do świątyni Jest, jest Jezus. Siedzi. Zdrowy. Nic mu się nie stało. Boże. I Matka Boża mówi, wyrzut. Synu. Czemuś nam to uczynił. I teraz słuchajcie. Oto ojciec twój, pierw mówi, oto ojciec twój i dopiero potem, i ja, szukaliśmy ciebie. Większość kobiet powiedziała go inaczej. Syneczku, coś ty zrobił, mamusia cię szuka, mamusia biega, mamusia cię kocha, mamusia płacze, mamusia, mamusia, mamusia. A Maryja mówi inaczej. Synku, oto ojciec twój, i ja, szukaliśmy ciebie. Ona widziała, jak Józef cierpiał. On był dany jako ochroniarz Jezusa. On go miał bronić. On go miał strzec. I nagle Jezus zginął. Kochani, to jest to ta troska kobiety o miejsce mężczyzny w domu. Pamiętam, jak mi jedna pani kiedyś opowiadała, proszę księdza, no miałam taki przypadek. No zdarzyło się, nic strasznego się nie stało. Mąż, mój mąż prawie nie pije w ogóle. Ale któregoś dnia przyszedł do domu, tak pijany. No gdzieś tam z kolegami poszli, no zdarzyło się. Proszę księdza, ile ja się namęczyłam, żeby moje dzieci go nie widziały. Idźcie dzieci, idźcie tam, tatuś się źle czuje. Ja tutaj tego męża do pokoju. On mi się przewraca. Dzieciaki tam patrzą. To ja te dzieciaki od... W końcu mój preksiędza, udało mi się go położyć spać. On mnie rano przepraszał, po rękach całował. Nigdy to się nie powtórzyło. Ale dzieci nie widziały go na szczęście. Kochani, ile kobiet robi odwrotnie? Chodźcie tu dzieci, chodźcie. Zobaczcie jak wasz ojciec wygląda. Proszę, to jest wasz ojciec. Przyjrzyjcie się waszemu ojcu przecież to jest głupota przecież to jest szaleństwo podcinanie gałęzi, na której się samemu siedzi kochani ktoś kiedyś powiedział że dziecko jak się urodzi, jest malutkie to od razu wie, która to jest mama mama to jest ta, co tuli, karmi przytula, dziecko zna zapach mamy, dziecko zna głos, mamy dziecko od razu, niemowlę wie, która to mama ale dziecko nie wie, który to ojciec bo ojciec często wychodzi z domu na 8 godzin Poza tym w domu jest dziadek, w domu przychodzi wujek i dziecko mówi, który to ten mój tata jest. I dziecku trzeba tatę pokazać. To ten jest najważniejszy dla Ciebie. To ten jest najważniejszy. Kochani, miejsce ojca w domu, kiedyś jeden z księży opowiadał, że był na pielgrzymce jako kleryk. Przyszli do wioski, pielgrzymka, jedna pani zaprosiła tych kleryków do siebie na obiad. No to księża wejdą, siadają za stołem, ja zaraz nam obiad, oni weszli, sobie usiedli, przychodzi syn gospodarza, mały chłopak i mówi do tych młodych księży tu się nie siedzi, tu siedzi tata no to oni takie oczy zrobili, wycofali się przyszedł ojciec, zajął pierwsze miejsce za stołem pierwsze miejsce za stołem ojciec poprowadził modlitwę mimo, że księża byli w domu, to ojciec poprowadził modlitwę, bo to jest jego rola a potem usiedli synowie mówią, tata można rozmawiać? można miejsce ojca w domu panowie jest takie powiedzenie, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, to wszystko jest na swoim miejscu. Można to sparafrazować, jeśli chodzi o życie rodzinne. Jak ojciec jest na swoim miejscu w domu, to bardzo dużo rzeczy jest na swoim miejscu. I żona jest często na swoim miejscu. I dzieci są na swoim miejscu. I historia Józefa i Maryi nam to pokazuje. Powtórzę jeszcze raz. Maryja wiedziała lepiej. Maryja była mądrzejsza od Józefa. Ale tego w ogóle nie wykorzystała. To jest Józefa sprawa. Ja tylko mam robić to, co do mnie należy. Pięknością, czystością, pobudzać go do bohaterskich czynów Bóg. Drodzy Państwo, Pan Bóg to tak wymyślił, że kobieta pobudza mężczyznę swoim pięknem do działania. Kobieta pobudza swoim pięknem mężczyznę do działania. I dlatego szatan, co zaczął mówić do Ewy, Ewo, nie jesteś piękna, bo Bóg ci nie dał wszystkiego. Jedno drzewo ci nie dał. Widzisz, nie zachwycasz Pana Boga. To jest dla kobiety najgorszy komunikat. Nie jesteś piękna. Nie zachwycasz swojego mężczyzny. On ci nie oddaje wszystkiego. Dlatego trzeba się bardzo o to troszczyć, żeby ten mechanizm, to, to źródło siły, jakim jest piękno kobiety zachować, bo jest to rzecz, która, powtarzam, wyzwala moc, Jakieś wszelkie dobro, opiekuńczy odruch, taki ochroniarski odruch w mężczyźnie i pozwala zachować rodziny od wszelkiego zła. Niech nam Maryja i ta z Leśniowska, niech nam święty Józef wypraszają błogosławieństwo dla polskich rodzin, aby w takim Bożym porządku, aby z takim Bożym poświęceniem wypełniały wolę Bożą.